Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać, rozchodzam się wokół, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz kicia. Praca do mi traca, i do spania, tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Zobaczmy, warto się, liczy się, jak... Niezależna audycja internetowa Podnośnik. Zapraszam na kolejny i ostatni odcinek przed tradycyjną przerwą wakacyjną. Dzisiaj gościem jest żeglarz wielkiej klasy Radek Kowalczyk. Regaty Mini Transat, regaty samotnych żeglarzy na jak o długości 6,5 metra. Powiedz Radku, jak Ty się zainteresować w ogóle żeglarstwem? No witam serdecznie. Ja y, jestem ze Szczecina, więc dosyć blisko wody. Ale zacząłem żeglować dosyć późno, bo w wieku 18 lat. No, wcześniej tylko próbowałem, ale jakoś nie, nie, nie było możliwości. A w wieku 18 lat, jak zacząłem żeglować, tak wciągnął mnie ten sport. I tak już zostało do dzisiaj. I, i, i zaczynałem na jeziorze w Szczecinie, potem oczywiście zalew, Morze Bałtyckie. Coraz dalej. No, no i w końcu doszło do Atlantyku. No zaczynałem od e, takich podobnych jednostek, bo to były Karina, Nesz, to takie jednostki 6 metrów długie. Potem po kilku latach przeszedłem się na większe 11 metrów, i już większe rejsy, czyli rejs z Hiszpanii do Polski, rejs do Norwegii, i z powrotem takie już po morzach troszeczkę dalszych. No potem jednostki większe, już takie 44 stopy. No i w końcu doszło do, do tego dużego projektu mini transat, czyli żeglowania na małej łódce po wielkiej wodzie. No i tutaj ja. To już było dawno, to już było 6 lat temu, kiedy się to wszystko zaczęło. Bo przygotowanie takiego rejsu niestety zabiera dużo energii, czasu, środków finansowych, żeby to wszystko zgrać i żeby przygotować taki start. I w 2005 roku zacząłem te przygotowania dość intensywnie, w 2011 dopiero przepłynąłem Atlanty w regatach, minitransach. No mamy początek 12 roku, początek sezonu, także wszystko sprawa świeża. Wróćmy do regat Mini Transat i powiedz, jak wyglądały eliminacje, bo ja wiem, że było 400 żeglarzy chętnych, żeby wystartować w tych regatach. Wystartowało chyba 79. E, tak, no tak jak mówisz, 400 osób z całego świata, żeglarzy z całego świata próbują się dostać na tą listę startową. 80 łódek, ten start jest co dwa lata, regaty są rozdzielane co dwa lata, więc te, te eliminacje trwają, ten, ten, ten okres. I tutaj przede wszystkim trzeba udowodnić organizatorom tego rejsu, że samemu jest się w stanie pokonać na tej małej łódce dosyć spory dystans. Dlatego trzeba przepłynąć na tej łódce 2,5 tysiąca mil samotnie w eliminacjach. Druga część eliminacji to pokonać 400 kolegów, którzy też płyną, a kryterium dostania się na listę jest kto więcej mil przepłynie. Więc żeby się w ogóle dostać do listy w zeszłym roku trzeba było przepłynąć 3700 mil. No i to było takie kryterium dostania się do tych eliminacji. Eliminacje ja polegają na rejsach w, przy, przy Europie tutaj. To jest Morze Śródziemne we Włoszech. Są eliminacje Morze Celtyckie przy Irlandii, Zatoka Biskajska. Te regaty są bardzo trudne. One są rozgrywane przy skałach, w dużych pływach, przy mieliznach. I tutaj trzeba sobie poradzić z tą małą łódką, dużym wiatrem lub brakiem wiatru i, i tymi dużymi pływami więc ten, kto przepłynie, kto ukończy terminację w zasadzie powiedzmy ma gwarancję taką, że, że bezpiecznie sobie poradzi na oceanie podczas tego dużego rejsu, czyli aż 4200 mil na tej trasie Francja-Brazylia. I to był, to był rejs dwuetapowy, tak? Tak, to był rejs dwuetapowy, pierwszy etap dosyć krótki 1000 mil do Madery tam, tak e, e, powiem, do, do opakowania zapasów Wody na ten atlantycki obszar i, i, i start tam dalej. Ja miałem sporo pecha w, w tym pierwszym etapie, bo potrafiłem w wodzie coś, yy, chyba wieloryb, noc ciemna, trudno powiedzieć, ale coś miękkiego, dużego, co wywróciło mi łódkę i, i złamało kiel w jachcie. Ja musiałem e, a, najpierw e, zabezpieczyć ten balast, tam nurkowałem 5 godzin w oceanie, żeby się dało tą łódką dalej płynąć. To było dosyć daleko, to było 200 mil od Portugalii. A potem musiałem wrócić do Portugalii, żeby łódkę naprawić. I w zasadzie dzięki pomocy portugalskich żeglarzy udało się do tego dokonać, a czas na naprawę wynosi 72 godziny i w tym czasie trzeba sobie poradzić z naprawą łódki. Taki, tak mówi regulamin I, i, i dopiero, czyli 4 dni do tyłu, bo 4 dni mi zajęła powrót do Portugalii z uszkodzonym jachtem, tam 2 dni naprawy, więc 6 dni za wszystkimi płynąłem na tą Maderę. De facto jak dopłynąłem na Maderę, to następnego ranka już był start do regat i pozostali koledzy około tygodnia już byli na lądzie i przygotowywali się do tego dużego etapu. Ja byłem tylko 12 godzin, no ale udało mi się zdążyć do, do, do startu, więc no ciężka pracy i, i, i rano start do tego dużego etapu, czyli etapu przez Atlantyk 3100 mil. Czyli dosyć poważnie, w zasadzie jedne wyspy, tylko po drodze wyspy Zielonego przylądka a tak wszystko z daleka od lądu, z daleko od jakiejś bezpiecznej przystani i oczywiście regulamin zabrania, dobijania do, do portów czy, czy do wysp, jeżeli nic się z jachtem nie dzieje tak, tak to wygląda, tak, są, są, są, są te dwa etapy tego rejestru Mini Transat, jeśli chodzi o przepisy, łódki są wyposażone bardzo skromnie ty miałeś tylko GPS i chyba ukf prawda? Tam nie ma żadnych czar nie ma żadnych wygód, po prostu jesteś ty, ocean i, i wiatr. Tak, te, te regaty są rozgrywane 30 lat w tej samej formule, czyli absolutnej prostoty i tak skonstruowane, żeby żeglarz był zdany tylko na siebie, żeby sam podejmował decyzje, żeby informacje, które ma, sam zdobywał. Więc nie ma czempotorów, tak jak mówisz, nie ma komputerów, zabronione są. Nie wolno mieć telefonów ani komórkowych, ani satelitarnych. Nie wolno komunikować się z lądem, chociaż mamy te UKF, które mają zasięg tam około 30 mil morskich, ale też nie wolno się komunikować w innych celach niż tam bezpieczeństwo na morzu, czyli wiadomo jakieś ryzyka kolizji czy, czy sprawy medyczne. I także, także płyniemy całkowicie sami, bez absolutnie żadnej elektroniki, która pomaga dzisiejszym żeglarzom, w tych dużych jachtach żeglując, tak. W dzisiejszym, w dzisiejszym żeglarskim regatowym już siedzi zespół brzegowy na lądzie i przekazuje przy pomocy internetu informacje o zmianach pogody, o, o wietrze, który będzie za, za kilka godzin czy, czy, czy za kilka dni. My tam siedzimy przez kilka tygodni na środku atlantyku i tak naprawdę nie wiemy, co będzie za godzinę. Jaka prognoza i musimy, jesteśmy zdani tylko na siebie. Także, także ta formuła, konwencja tych regat jest cały czas utrzymana. No ale to też jest niesamowitą trudnością w dzisiejszych czasach, żeby płynąć całkowicie w odizolowaniu, bez informacji, bez bez próby na przykład skontaktowania się z serwisem, jeżeli jakieś urządzenie nawali i trzeba je naprawić i nie bardzo wiadomo jak. Także pod tym kątem są to bardzo trudne regaty. Sam jacht jest bardzo mały, bo 6,5 metra, ale bardzo szybki. My mamy 130 m2 żagli, które najczęściej są wszystkie postawione, żeby, żeby, żeby się ścigać, żeby pomyć szybko, więc ten jacht jest bardzo dynamiczny, bardzo zwrotny, bardzo szybki. Jest jego waga ograniczona do minimum, żeby był szybszy, więc ta nadbudówka kadłub jest bardzo niski, nadbudówka jest też bardzo niska, nie ma tam absolutnie wysokości stania, tam się wchodzi tak jak pod stół można tam wejść i usiąść i też na małej przestrzeni, bo zapakować na 40 dni prowiantów wody, żagli w tą małą kabinę, to tam już niewiele miejsca zostaje dla żeglarza. Jeszcze ja żeglowałem na łódce prototypowej, która ma też dodatkowe miecze, wychylne, kile, wychylne kile, balasty wodne, więc to wszystko też w środku zabiera miejsce. Przecież jest taka bardzo mała łódka, nie, nie tylko z wyglądu z zewnątrz, ale też w środku praktycznie nie ma miejsca, żeby, żeby się gdzieś tam położyć nawet. Także to wszystko składa się na to, że to są bardzo trudne regaty, bo, bo te 40 dni trzeba płynąć w takich warunkach bez informacji, bez wygód, absolutnie, nie ma żadnej kuchni tam pod spodem oczywiście i, i wszystko jest po prostu okrojone do minimum. Ta łódka, mówisz, ma 130 metrów żagla, ona jest dużo przeżaglowana. Ja gdzieś czytałem, że twoja łódka ona, ona wchodzi w śliwk. czy to prawda? Tak, tak. tak. Tak, tak, tak, oczywiście no, to łódki są e, przeżaglowane, już, a powyżej 3 buforta trzeba refować żagle, jeżeli się płynie na wiatr. No, jeżeli się płynie z wiatrem, oczywiście tutaj, a, dopóki się nie zgubi tego wiatru, dopóki nie będzie wywrotki, no to można nieść te 330, nawet do, do 25 węzłów wiatru, e, czyli hmm. dosyć ryzykownie, to, tak praktycznie na krawędzi bezpieczeństwa. E, no i łódki oczywiście wchodzą w ślizg już przy czterech tak? już tam przy 15, 17 węzłach wiatru łódka już zaczyna się ślizgać. Im szybciej ta łódka wejdzie w ślizg, im, im dłużej się ten ślizg utrzymuje, tym oczywiście płynie szybciej i wyprzedza konkurentów. I, I cała sztuka polega na tym, żeby tą łódkę potrafić jak najszybciej w ten ślisk prowadzić i jak najdłużej go utrzymać. Oczywiście ta powierzchnia nie pomaga, ale proszę sobie wyobrazić, że, że jak ja wyje z tyłu i płyniemy w ślizgu, to wiatr pozorny jest bardzo niewielki na jachcie, ale wystarczy Mały błąd, czy, czy, czy, czy sternika mój, czy, czy autopilota, jak staje bokiem do wiatru i ten wiatr automatycznie tężeje, bo łódka się zaczyna to i automatycznie jak się wywraca, to się żagle do wody, zebranie tego bałaganu, czyli żagle w wodzie na pokład zajmuje około 40 minut. I strasznie dużo energii, a przecież my tam płyniemy non stop i praktycznie nie ma dnia i nocy, bo, bo pracujemy na pokładzie cały czas, przez tak kilkanaście, kilkadziesiąt dni. Jesteśmy, jesteśmy tam skrajnie wyczerpani, a, a zebranie takiego żagla z wody przez 40 minut to naprawdę to jest powyżej wysokiej możliwości. No a potem po takiej wywrotce, po postawieniu łódki z powrotem, znowu żagiel na górę, na maszt i, i, znowu, i znowu gonitwa. Także to, to żeglowanie już mało wspólnego z jakimś tam romantyzmem żeglowania. To raczej jest ciężka ciężka praca, gaz do dechy. O tym małym jachcie i jak najszybciej do celu. Ja mam takie pytanie. Ja wiem, że to był bardzo ten drugi etap z Portugalii do Brazylii. Był bardzo trudny i wiem, że wycofało się 20 zawodników, łamały się maszty. Który moment był dla Ciebie naj, najtrudniejszy? Nie wiem, czy psychicznie, czy fizycznie, czy ogólnie? No, takich momentów było kilka, ja powiem, że co, co dwa dni miałem jakiś taki naprawdę ten moment, bo to tak tam na tym oceanie jest. No, pierwszy taki moment to jeszcze przed, przed Brazylią, to, to uderzenie z wielorybem tak, i złamanie kila, które który już skutkowało praktycznie koniecznością wycofania się z wyścigu. No, a jednak udało nam się to wszystko naprawić i, i, i to było naprawdę wielka, wielka rzecz, że w takim czasie udało się to naprawić i wystartować dalej. Potem startując z Madery, wszyscy byli wypoczęci, wyspani. Ja byłem zmęczony, bo przypomnę, dopiero już wcześniej, pierwszy etap ukończyłem. I ja automatycznie wszedłem w taki rytm żeglowania snu około pół godziny, 15 minut do pół godziny i około godziny, półtorej godziny pracy na pokładzie. I w takie rytm się wchodzi, i, i ta doba się składa z, powiedzmy, z takich 12 cech mniej więcej. Natomiast ci poczęci koledzy, no wiadomo, pierwszy dzień się nie śpi, pierwszą noc można nie spać, bo to są regaty, każdy się ściga, a Drugą, drugi dzień się nie śpi, bo to jeszcze jest widno i ta, ta druga noc jest takim najbardziej ryzykownym momentem. Myśmy mieli prognozy pogody, że nic w ogóle się nie wydarzy, żadnych silnych wiatrów nie będzie przez kilka dni, a jednak się zdarzyło, jednak ta druga noc była takim, taka, taka dosyć dynamiczna, tam się zmieniała pogoda, szły takie chmury. Wiatrowe, bez deszczu, ale takie no, burzowe z wiatrem. W nocy nie było tego widać, bo to ciemna noc. I to powodowało przy, takie szkwały, przywiewki do 30-40 węzłów. No i ci, co, co poszli spać tej drugiej nocy, niestety obudzili się już z, z jachtami przewróconymi w wodzie. I tam się płomały maszty, tam się porwały żagle, powyrywały się stery podczas tej drugiej nocy. tam Ponad 10 się wycofało już z, z, tylko po tej drugiej nocy. Co, co rano było gdzieś tam słychać w weterze, bo, bo, bo jakieś tam próby wzywania pomocy, czy, czy prośby o pomocy, że ktoś słyszy z kolegów przez radio I to wszystko było do, do, do, do tego drugiego dnia, dru, drugiej, drugiej nocy. Potem przy zaraz po pominięciu wysp Zielonego Przylądka m, okazało się, że tam przyszedł taki silny wiatr. Jeden z jachtów rozpadł się na pół poprzez, te jachty mają płaskie dna i one non stop uderzają fale po prostu spadając w, ją w ślizgu z góry na dół. Jeden jakt się rozpadł na pół i tam też uratowali na szczęście kolegę naszego szczęśliwie. Inny jakt uderzył w kontenerowiec i, i się też połamał maszt i, i musiał się ewakuować, żeglarz z, z Australii. kolega. Także, także tych przygód było dosyć dużo, na szczęście wszystkie szczęśliwe. Wszyscy szczęśliwie spotkaliśmy się w tej Brazylii, jedni samolotem, inni jachtami, no, tak, takie życie, ale wycofało się podczas cały rega 20, 20 jak. Także, także to pokazuje trudność tego, tego przedsięwzięcia, a, a trzeba pamiętać, że to nie są żeglarze, którzy żyli każdy, każdy z nas przeszedł kwalifikacje, każdy z nas przepłynął kilka tysięcy mil na tym swoim jachcie i w tym samym przetestował i jacht i przetestował i też siebie jako żeglarza. Także to wszystko, byliśmy tutaj przygotowani wszyscy na ten, na ten ocean, a mimo wszystko, a miło wszystko 20, 20 osób się wycofało. Takim z jeszcze spektakularnych y, osób, która się wycofała, to był Włoch, który na niespełna dobę do, do mety wycofał się, dobił do jakiegoś tam portu wcześniej, już, już w Brazylii, ale, ale nie dopłynął do mety. To wyglądał na, na skrajne wyczerpanie, jak to podał I, i to jest prawda, tam wszyscy 20 od Madery 30 dni byliśmy strasznie wyczerpani, i niedospani, i zziębnięci i, i, i osłabieni. W ciągu ciągły wys, wys, wys, wysiłek fizyczny, także to wycofanie się na dobę przed no, nikogo nie zdziwiło. No, nikomu to nie zdziwi, bo to jednak e, naprawdę jest bardzo bardzo fizyczny sport również, no, nie tylko oczywiście czyste, że bardzo. A y, Słuchaj Radku, Ty tą łódkę budowałeś zdaje, zdaje się sam. To jest... Tak, tak. Ja, ja niestety nie miałem budżetu na początek, żeby kupić taki jacht, więc jedynym rozwiązaniem było zbudować sobie taki jacht. Ja najpierw podjąłem taką próbę budowy jachtu, no takiego powiedzmy treningowego, testowego, żeby zobaczyć jak to się pływa, ale ta próba się szybko przeczyła przeradzać w to, że, że, że powstanie z tej budowy jacht, będzie w stanie przepłynąć Atlantyk. No i po, po 6 latach, trzy tysiące godzin pracy przy tym kadłubie, przy całym jakcie. no i powstał ja który, który był w stanie przypłynąć na Atlantyk i jak się okazało w całkiem dobrym stanie, gdyby nie to zderzenie z wielorybem, na które nie, no, nie miałem wpływu, no to by, jak dotarł bez szwanku, także, także to też pokazuje taki istotne, że, że, że można sobie zbudować jak na którym się przypłynie Atlantyk, jeżeli, jeżeli tych środków brakuje. Ten jacht budowałeś z żywicy epoksydowej West System, tutaj w Stanach jest to bardzo znana firma. To są nowe technologie, ale teraz te jachty są budowane jeszcze inaczej, do Regat Mini Transat. Twój jacht był, tak jak powiedziałeś, był prototypem. Tak, no ja nie miałem środków, żeby budować ten jacht tylko z węgla i z pianki, więc dostosowałem tą technologię West System, czyli żywicę epoksydową i sklejkę wodosporną, cienką. I tak powstał w ogóle kadłub ten kadłub polaminowania później kewlarem w części dziobowej żeby to była antyzderzeniowa skorupa z przodu na wzmocnieniach węglem tak żeby to wszystko było solidne i wytrzymało to, to, to, to ciężar, ciężar tych, te, tego, tego dystansu przede wszystkim no i tak powstała dosyć niedroga konstrukcja no niestety dużo cięższa niż, niż koledzy, którzy mieli duże budżety bo dzisiejsze akty buduje się w pełni z skrópy węglowej na przykładce e, piankowej. i Te, te, te jak są dużo lżejsze, równie mocne, m, ale też i, i dużo droższe no i, i na tym etapie, kiedy ja do tego przystępowałem, no nie miałem takich środków, żeby sobie na taki jacht pozwolić. pozwolić e, no i wybrałem tą drogę. Wiedząc, że, że szans na zwycięstwo w regatach nie mam żadnych, ale też wiedziałem, że jak dobrze jak zbuduję, to jestem w stanie przepłynąć i powalczyć z, z, tą, z tą drugą częścią stawki. No i mniej więcej jest, tak, tak to wszystko przebiegało i w eliminacjach, i w, w transacjach. No, ja tam miałem mówię, dużego pecha, tak? miałem kilka awarii, które tam ustawiły mnie na, na, na ostatniej pozycji, czy tam w zasadzie na, na końcu, tak naprawdę nie dopłynąłem ostatnio do mety, ale, ale, ale po przelicznikach tak to wyszło. Ale, ale tak jak powiedziałem, miałem tą awarię z Wielorybem, miałem, miałem złamane czy pęknięte żebro podczas tam któryś, któregoś sztormu miałem awarię ja wiem, generatora prądu i pięć dni płynąłem do wyspilonego przylądka bez prądu. Także to wszystko po prostu opóźnia dużo i zwalnia tą żeglugę taką, taką naprawdę, naprawdę szybką regatową. No ale, ale co? No, no jak solidny, trochę cięższy od innych, ale, ale, ale jak widać przypłynął Atlantyk. Żeglarstwo ma wiele odmian, i można się ścigać po zatoce od bojki do bojki, a można płynąć tak jak ty, czy Zbigniew Gutkowski, czy inni żeglarze, no ścigać się po oceanie, gdzie, gdzie jest żywioł. No zdecydowanie tak. No, od bojki do bojki nie mamy takich podstawowych rzeczy, jak, jak, jak jedzenie na wodzie, czy, czy, czy jak spanie na wodzie. Tak? Tutaj płyniemy w tych długich trasach, tak atlantyckich, czy do świata, płyniemy w pojedynkę i jacht ma potężną powierzchnię żagli, płynie szybko, a, a jakoś spać trzeba i trzeba zostawić ten jak, chociaż na chwilę zostawić ster i, i się zrzemnąć i to są takie momenty, które trzeba dobrze planować i dobrze się do tego przygotowywać wcześniej, no bo nikt z nas nie jest przygotowany do tego, że przez 40 dni spać tylko po pół godziny w takich odstępach czasu. I to wszystko naprawdę jest, jest trudne, bo, bo organizm się nie, nie regeneruje. Organizm musi, z, z dnia na dzień czujemy się coraz gorzej. To się objawia w pierwszych dniach takim odczuciem grypy, a potem coraz tych, tych sił coraz więcej brakuje. Tak? I przy wszystkich manewrach, które nie, nie sprawiają problemu na tych takich krótkich trasach, tak od bojki do bojki, nagle zaczynamy kalkulować siły i zaczynamy myśleć, czy warto się refować, bo to zabierze jakieś siły, czy poczekać jeszcze chwilę, i zaczyna się też taka kalkulacja manewrów, których, których nie ma na tych krótkich trasach. Oczywiście tutaj też musimy patrzeć na żagle. To tarifowanie to, to, to żagli czy zmiana żagli powinno przebiegać i przebiega wcześniej niż, niż zwykle na krótkich trasach, dlatego że zbyt późne zrzucenie, raz spinak, może, może powodować jego podarcie no i do końca przez kilkanaście dni jesteśmy bez dużego żagla, więc z automatu przypływamy z tyłu ustawki. I to są takie wszystkie decyzje, które, które trzeba sobie uświadomić na tych długich trasach. Więc to, że to jest całkiem, całkiem inne. Tak? Tutaj też dochodzi problem z wodą pitną, dochodzi problem z, ze słońcem w tych tropikach, kiedy, kiedy ono może być bardzo groźne i doprowadzić do poparzeń. Tutaj też dochodzi aspekty jedzenia, tak? bo, bo skrajnie zmęczeni i wyczerpani. Jednak musimy znaleźć czas na to, żeby sobie przygotować jakieś jedzenie i coś zjeść mimo tego głodu no z tego zmęczenia potężnego się po prostu nie czuję. Także tutaj a to, to, to żeglowanie na długich trasach pojedynku jest, jest o wiele trudniejsze. Bo pod kątem takim logistycznym przygotowania i przewidywania co będzie. Oczywiście technika też się liczy, ale, ale tak jakby schodzi powiedzmy na drugi plan, bo można płynąć szybko przez 5 godzin, a potem zasnąć i spać przez cztery i w efekcie po 9 godzinach jesteśmy dużo dalej niż kolega, który śpi co pół godziny i ustawia te żagle, może trochę mniej dokładnie, ale, ale tak długo dystansowo patrząc, ta technika pływania jest tutaj jak najbardziej potrzebna. Tak? Czyli przewidywania tych wszystkich przeciwności, które w trzeba sobie poradzisz przez te kilkadziesiąt dni przebywania wyłącznie samemu na, na, na, na jachcie. Ty płynąłeś 38 dni i powiedz mi, co jadłeś, bo słuchacze mogą być zainteresowani. Ile wziąłeś na przykład wody na, na, na swoją łódkę? No, przepisy, przepisy wymagają ilości wody do wzięcia. Wziąłem, na ten drugi etap, ten najdłuższy, wziąłem 100 litrów wody. Ja wiedziałem, że będę troszeczkę dłużej płynął niż, niż moi konkurenci na wagę łódki, którą mam. Więc wiedziałem, że kilka dni będzie, będę dłużej na wodzie. Z tej wody wziąłem dosłownie kilka litrów więcej. My nie możemy mieć odsalarek takich, jak to się stosuje dzisiaj w żeglarstwie. Wszystkie, cała woda słodka musi być wzięta z zbiorniki zaplombowane, żeby, no, żeby do nie doprowadzać do jakichś niebezpiecznych sytuacji. Co jadłem? byłem specjalnie przygotowane jedzenie tak zwane liofilizaty. To jest jedzenie, które zawiera się gdzieś wysoko w góry, w Himalaje, które gdzieś tam podobno jedzą kosmonauci czyli to jest specjalnie przygotowane, pełnowartościowe jedzenie, zamrożone, potem, potem wysuszone, także, także to jest w takich torebkach całkowicie suche i całkowicie lekkie. Do tego dolewa się szklankę wody, odczekuje 10, 10 minut i, i można to jeść. I to są różne porcje, tam są ziemniaczki z mięsem, jakieś makarony, ryże. To są normalne obiady, które po prostu pełnowartościowe, które się zjada. No i Niektóre no, mają zapewnić tą, tą siłę i tą energię no, do dalszej pracy i do dalszego Czy w czasie rejsu miałeś chwilę ciszy, że łódka no, nie płynęła, bo nie było wiatru? Tak, tak, tak. Ten rejs był taki dosyć czerpany, bo najpierw cała zatoka Biskajska, kiedy z reguły tam jest dosyć wiecznie o tej porze roku, teraz był potężny wyż i tam praktycznie nie było wiatru, 300-400 mil na samym początku. i Zamiast przepłynąć ten dystans w półtorej doby, myśmy tam płynęli 4 do 5 dni. Kolejną taką, taką ciszę miałem w strefie tej zwrotnikowej, kiedy przez dwa dni w pasatach, pasaty mówi mówicie, że to są wiatry stałe, wiejące z stałą prędkością, stałą siłą. I myśmy tam najpierw mieli potężny sztorm, a potem mieliśmy dwudniową ciszę. I, I to była taka cisza, że no, my nie wiemy, co będzie za godzinę, tak? Myśleliśmy, że to taka cisza na godzinę, potem, że na trzy, a ten czas leciał i się okazało, że dopiero pierwszy wiatr przyszedł po dwóch tej ciszy. No strefa Gold Roomów, czyli ta strefa równikowa, kiedy spotykają się pasaty półkuli po południowej i północnej, no to tam też jest taki strasznie nieprzewidywalny akwen I tam na zmianę były takie krótkie cisze i duże, duże chmury burzowe, duże sztormy. No To też było trochę takich, takich ciszy, gdzie można było się położyć i, i troszeczkę tutaj zdrzemnąć. Chociaż to i tak nigdy nie przekraczało tam myślę w pół godziny, do, do godziny może jak się zdarzyło raz, no to było chyba najdłuższą sen. A jak w takich regatach wygląda kwestia snu? No jest tak przeliczone, że jeżeli dwa statki nie widzą się jeszcze i płyną z prędkością, którą my rozwijamy, czyli jacht tam powiedzmy do 15 węzłów, powiedzmy, że statek jest podobnie, to do momentu, kiedy muszą już zareagować, mija około 15-25 minut. Taki jest dystans czasowy i to oznacza, że jeżeli nikogo nie widzimy na horyzoncie, to mamy 15-25 do minut bezpiecznego czasu, kiedy możemy się położyć i zdrzemnąć. I jeżeli ten kurs jest wyjątkowo niekorzystny, czyli te własne płyną do ciebie dziobami dosyć szybko, no to po 25 minutach już trzeba reagować, czy trzeba zmienić kurs, trzeba, trzeba uniknąć zdarzenia. Stąd też po prostu to są proste wyliczenia prędkości i horyzontu i widoczności, ile widać na ocenie. A czy Twoja łódka miała reflektor antyradarowy, czy duże jednostki z radarami widziały Twoją łódkę? E, tak, miała taki pasywny reflektor, czyli taką tubę specjalną. Natomiast e, tam przy której sytuacji ja sprawdzałem ze statkiem, który był na, na, na, kurcie, na kurcie polizyjnym, no, ale okazuje się, że na tych, na tych falach atlantyckich na, na morzu no nie widać tego, tak jak, jak to my myślimy, że to widać i że to jest sprawa taka, oczywista. Tak? Także, także bardzo często widząc kurs powizyjny ze statkiem jakimś przed sobą. Używałem radia i napędzałem łączność i częściej ci tam na mostku, na statku nie widzieli mnie, nie widzieli, że jestem przed, przed nimi niż, niż wiedzieli. Także to, to też pokazuje, że te łódki są na tyle małe, że, że je ciężko wyłapać radarem gdzieś tam na środku oceanu. No zwłaszcza że z drugiej strony, że, że na środku oceanu te, te wachty na dużych statkach też są dosyć rozluźnione. Tam mało kto patrzy, co chwila przez, na mostek, przez okno, czy coś tam z przodu, z przodu, z przodu jest, tak? o ile w takich ruchliwych akwenach gdzieś się, no, no muszą obserwować tutaj oficerowie, o tyle na środku Atlantyku ten ruch jest na tyle mały, że tam mało kto patrzy. No Mały na tyle, że, że tradary oczywiście statkowe widzą duże jednostki, duże statki, a, a tych małych, tak jak nasze małe jakty, no niestety nie widzą. To też tutaj jest kolejną, no, kolejną trudnością dla nas, że to my musimy czuwać nad naszym bezpieczeństwem, bo może się zdarzyć, że statek nas nie, zauwa nie zauważy i rozjedzie. No tak jak było to w przypadku kolegi z Australii, którego Łódkę nas kontenerowiec, no i, i, i koniec regaty, tak? Oglądałem zdjęcia i powiem Ci, że nie widziałem, żeby ta łódka miała samoster wiatrowy. Łódka posiada autopilot, tak? Tak, tak. Łódka posiada autopilot, dlatego że przy tej powierzchni żagli samoster wiatrowy nie byłby w stanie te łódki oprowadzić w żadnych warunkach. Autopiloty są dosyć szybkie i nowoczesne, a mimo wszystko i tak sprawia im to bardzo dużą trudność. Są warunki wiatrowe, w których autopilot nie jest w stanie prowadzić te łódki i wtedy trzeba sterować długie godziny żeby żeby bezpiecznie płynąć. No, te otopiloty pomagają. Łódka jest bardzo krótka, ma bardzo wysoki marsz i tutaj każdy ułamek sekundy reakcji pilota jest bardzo ważny, żeby łódki nie wywrócić po prostu. No i w przypadku um, e, autopilotów wiatrowych no, no, byłoby to niemożliwe, tak? Te łódki by się po prostu powracały od razu i, i nie można by było płynąć. Ale autopilot nie jest idealnym rozwiązaniem, bo potrzebuje no. energii, żeby działać i to dosyć dużo, dużo prądu bierze. No my tam płynąc nie możemy zabrać nie wiadomo beczki, paliwa czy, czy, czy, czy, czy, czy nie wiadomo ilu akumulatorów, bo to oczywiście jest mała łódka i tutaj też na to trzeba patrzeć. Dlatego ta oszczędność energii jest też posunięta do, do, do maksimum, tak, żeby jak najmniej tej energii zużywać. Jak najwięcej sterować, jak najmniej ten pilot włączać, żeby, żeby tej energii jak najwięcej było zbiornika, jak najmniej trzeba było jej produkować. Bo oczywiście każda godzina pracy agregatu no to, to, to, jest, to są litry, kilogramy paliwa, a więcej kilogramów na pokładzie, tym łódka wolniej płynie. Więc to wszystko jest takim jakby bilansem rozeznane wcześniej, tak, ile paliwa będę potrzebował, ile energii mniej więcej zużyję. I to też wszystko wychodzi wcześniej w tym etapie eliminacji i kwalifikacji. Wtedy pływamy, wtedy się uczymy tych łódek, wiemy ile te grekaty palą, wiemy ile te piloty zabierają prądu. I to wszystko mamy już przygotowane wcześniej, żeby, żeby ten bezlatny dobrze przygotować do tego tamtychu i dobrze go przepłynąć. Także tak jak powiedziałem autopiloty wiatrowe nie są w stanie prowadzić tych łódek dzisiaj. Te kłódki są zbyt trudne, żeby to autopilot wiatrowy sterował. No mamy te elektroniczne, ale one też nie są doskonałe. Też w pełnych ładunkach one nie są w stanie prowadzić tego jak. Czyli ty, ty musiałeś mieć na nauce generator, czyli potrzebować do tego benzyny, ale widziałem też chyba tam miałeś jakiś solar panel na łódce, prawda? Tak, tak, tak. No jest solar panel, tylko solar panel jest w zasadzie w, w, w, w taki awaryjny, bo, bo gdyby się coś stało z agregatem, tak mi się stało, bo mi się agregat zepsuł. No to miałem przynajmniej z tego solar panelu prąd do światła na maszcie, żeby nie było widać w nocy, i prąd do radia żeby wtedy czego to dać pomoc. Tak, tak działa. On jest mało, daje około 1,5 Ampera prądu na godzinę. Autopilot zbierze 4 do 6 Amperów, więc tutaj nie, nie ma możliwości, żeby na samym panelu słonecznym pływać. No tutaj. No, no, no musi być agregat, tak, musi być agregat, który działa. Dzisiejsze nowoczesne te mają już ogniwa paliwowe, czyli takie ogniwa zasilane spirytusem, które pracują w systemie automatycznym, które są lżejsze, zużywają mniej kilogramów paliwa tego spirytusu, no i dają ten prąd równomiernie automatycznie. No ja nie miałem takiej możliwości, tak jak część budek miałem zwykły agregat spalinowy, na no, który był zasilany po prostu benzyną. Tratwy ratunkowe oczywiście nie mogę wziąć z przyczyn wielkości łódki, tak? Nie, nie. Tratwa jest obowiązkowa. Tak, oczywiście no. w tych czasach no, to, to, to bezpieczeństwo tych jachtów jest obligatoryjnie wymagane przez organizatora, więc tratwa jest w, tyłu w tych łódkach, jest takie jedno okienko i w tym oknie, w środku, wewnątrz jest tratwa, którą się można wyjąć i z zewnątrz, i z wewnątrz ją wypchnąć po prostu za łódkę. To jest taki wymóg bezpieczeństwa. Jest też sam, sam jacht, sama łódka ma specjalne komory wypornościowe, wlaminowane w konstrukcję łódki. Sama łódka po zalaniu wodą w 100% jest w stanie być lepszą trawką ratunkową niż ta trawa, którą mamy dodatkowo, ponieważ ta łódka zawsze będzie pływać na newtonie nigdy. No i jest szczelnie zamykana, więc można ją szczelnie zamknąć i szczelnie ten cały sztoron czy, czy, czy tam tajtun przeczekać przez kilka dni w w jachcie. Tak, to jest z strony bezpieczeństwa rozwiązane. Ty płynąłeś 38 dni, i meta była w Brazylii. Powiedz, co się stało potem z łódką, bo teraz rozumiem, że jesteś w Polsce, prawda? Tak, jestem już w Polsce. Tam organizatorzy zapewnili duży statek, który zabrał wszystkie jachty na pokład. I był jeden statek wyłącznie dla tego, żeby zabrać te 79 jachtów, bo on zabrał tam z Brazylii 59 aktów tam na miejscu, bo 20 nie dopłynęło. Ale te akty, które nie dopłynęły, one gdzieś tam wcześniej, w wcześniejszych portach czy wyspach się zatrzymały. Jeden statek wracał z zygzakiem i zabierał te wszystkie akty do, do, do swojej ładowni, żeby je bezpiecznie do Francji dowieść. No i żeby można było je odebrać. Tam nie ma możliwości, żeby od tej porze roku i tą trasą wrócić z powrotem do, do, do Europy. Trzeba by poczekać do wiosny, żeby próbować przypłynąć. A to wiadomo, już, już znowu kolejne środki finansowe, kolejny czas. Więc to wszystko jest po prostu już niewykonalne w dzisiejszych czasach, żeby, żeby takimi małymi łódkami dopłynąć w jedną i w drugą. Także płyniemy w jedną, no i statek zabiera i wraca. Ale muszę też powiedzieć, że to, to były ostatnie regaty mini-transa, przynajmniej na razie, które były, których Meta była w Brazylii. Kolejne regaty są troszeczkę uproszczone, one nie będą przebiegały przez Równik, nie będą do Brazylii. One będą w strefach pasatowych i meta będzie na Karaibach. Także od roku 2013 i rok 2015 również start będzie we Francji, ale meta już będzie na Karaibach, czyli cały czas po stronie północnej półkuli. Powiedz jakie masz dalsze plany żeglarskie oczywiście? No chciałbym zmienić jacht, jak, też w klasie Mini, ale taką bardziej konkurencyjną, taką, którą bym mógł się puściwać o wyższe miejsca. To jest związane z finansami, których no, no nie mam, żeby taki jak zakupić. Tutaj jest wielka niewiadoma, jak to się dalej jej rozwinie. No i chciałbym startować na tej nowej łódce w kolejnych regatach i przymierzam się tutaj do roku 2013 i 2015, bo, bo te regaty Transatlantyckie są co dwa lata. Najbliższe są w 2013 roku, kolejne w 15. I do tego się przygotowuję. No, jak, to, jak to będzie, no zobaczymy. W tej chwili jedyną barierą no, stoją tutaj finanse, żeby taki jak kupić i, i wyposażyć, i, i wziąć udział. I no. w eliminacjach, i, i, i w tarcie w, tej, w tej dużej imprezie. Regaty mini transat ty, ukończenie tych regat to już, to już jest duże osiągnięcie. Ty jesteś trzecim Polakiem, który no, ukończył te regaty, w ogóle był dopuszczony. I teraz, no, Polska wie, kto to jest Radek Kowalczyk, jeśli wcześniej nie wiedzieli, kto to jest Radek Kowalczyk, czyli ciężko jest znaleźć sponsora? Ile taka łódka na przykład kosztuje, taka, którą no chciałbyś kupić, żeby się pościgać, wiesz, o jakieś tam miejsca? No, no ciężko, ciężko znaleźć tutaj wsparcie finansowe, to, to nie jest prosty temat. Łódki, tak jak wcześniej powiedziałem, są w dwóch klasach. Jest klasa seryjna, czyli ule seryjnie i klasa prototypowa. Łódkę seryjną można kupić już za 50 tysięcy euro, taką, w którą można się pościgać i powalczyć o wysokie miejsca. Łódka prototypowa to koszt około 140 tysięcy euro. To jest taka różnica. No, na łódce prototypowej można wygrać stałe deregaty. Na łódce seryjnej można wygrać tylko klasę seryjną, bo, bo niestety łódki prototypo prototypowe są szybsze. I tyle kosztuje łódka, oczywiście do tego przychodzą przygotowania i, i, i, i koszty startu, bo to też oczywiście kosztuje wpisowe ubezpieczenia, dojazd, przyjazd, przyjazd tej łódki je do Europy. To są dodatkowe koszty, także no patrząc tutaj z punktu widzenia marketingu, to może nie są duże koszty, ale z punktu widzenia prywatnej osoby to już jednak jest za dużo, żeby to samemu finansować. Rozumiem, że są dwie klasy, jest prototyp i ta seryjna, tak? Klasa? Klasa? To jest jedna klasa, klasa mini i te łódki są tej samej wielkości, natomiast tak jak powiedziałeś, one płyną w dwóch jakby podkategoriach. Jest kategoria podkategoria seryjna, podkategoria proto i dodatkowo jest klasyfikacja generalna jeszcze, czyli wszystkie łódki razem klasyfikowane. Tak to jest zrobione dlatego, że łódki seryjne są specjalnie tak zaprojektowane, żeby były tańsze, żeby były również bardzo solidne, ale żeby były tańsze, bo nie wszystkie stać na łódki prototypowe. Nie wszystkich żeglarz, dlatego stworzono takie dwie klasy, takie dwie podkategorie pod, pod tych, tych jachtów. I wszystkie jachty się startują razem, płyną razem, te same trasy rozwijają bardzo podobne prędkości, bardzo podobnie się na nich pływa. Łódki seryjne są prostsze, bo zabrania nam się stosowania balastów uchylnych, balastów wodnych, dodatkowych mieczy. To są prostsze łódki, ale jeżeli patrzymy na jedną i drugą z zewnątrz trudno je rozpoznać. Tak? Każda z nich jest tej samej wielkości. Żarle są bardzo podobne. No wszystko, wszystko zewnątrz wygląda tak samo. To, tylko są pewne ograniczenia dla klasy seryjnej ze względu na ich koszty produkcji. Wróćmy jeszcze do eliminacji. Oprócz tego, jak powiedziałeś, trzeba przepłynąć. Było tam wiele mil, im więcej tym lepiej, ale wiem, że trzeba było wykazać się znajomością astronawigacji. Ja słyszałem, że w Szczecinie, powiedzmy, w Szkole Morskiej na Wydziale Nawigacji, że nie ma już przedmiotu astronawigacji. Nie wiem, czy, czy się orientujesz? Tak, tak. Ja próbowałem tutaj nawiązać kontakt z kimkolwiek, kto, kto tą astronawikację zna i mógłby mi pomóc, bo ja oczywiście nie, nie, nie znałem tego wcześniej. W dzisiejszych czasach ta astronawikacja nie jest potrzebna, zwłaszcza że będę tutaj gdzieś po, po, po jeziorach czy, czy po Morzu Bałtyckim. No ale taki z wymóg klasy, że trzeba w, przepłynąć jeden rejs samotnie, kwalifikacyjny, jeden z tych rejsów kwalifikacyjnych, 1000 mil przepłynąć z innego portu, opłynąć tam różne znaki, wrócić tysiąc mil morskich, przepłynąć i podczas tego rejestru trzeba wykonać dwa razy bez pomyłki pomiar pozycji przy pomocy sekstantu i astronawigacji. I to tego trzeba dokonać dobrze. Żeby tego dokonać nie trzeba oczywiście mieć pojęcie jak się obsługuje sekstans, jak się to potem przelicza. Ja próbowałem się dobie znaleźć kogokolwiek i oczywiście pierwsze co zrobiłem to, to, to Udałem się w stronę WSM ki Wyszej Szkoły Morskiej i tam okazało się, że, że faktycznie jest ciężko, bo nie ma tam nikogo, kto by mógł mi pomóc z, z takim tematem. No, trafił się jeden z kolegów z dawnego klubu, który, który, który tą WSM-kę kończył i który coś tam wiedział więcej niż, niż taka zwykła nauka w szkole i pomógł mi się po prostu tego nauczyć. I, i to mi pomogło zrobić te, te, te, te pomiary prawidłowo. Natomiast jest też wielu żeglarzy, którzy nie zdali tego rejsu kwalifikacyjnego, dlatego właśnie, że nie potrafili zrobić astronawigacji i, i, i pokazać tam komisji, że są w stanie się odnaleźć. A w 2009 roku jeden żeglarzy, nie pamiętam narodowości, ale chyba Włoch, e, miał awarię prądu, także wszystko mu się tam zepsuło, łącznie z tymi panelami słonecznymi. I zgubił się na tym morzu. I zamiast dopłynąć do Brazylii, płynął cały czas na południe. Przepłynął metę o 7 dni, bo cały tydzień płynął cały czas w dół, e, wierząc, że na kursie spotka Brazylię, on płynął cały czas w dół, e, bo też nie potrafił sobie poradzić z odczytem pozycji z, z, z przymocą z nawigacji I, i, I skończyłoby się to e, naprawdę źle, bo oczywiście kończy się woda, kończy się jedzenie, kończą się siły. Halo. Halo tu mamy przerwę na łączach, straciliśmy połączenie, halo? Halo, no, tak, będziemy łączyć się jeszcze raz, Radek Kowalczyk. Halo? Tak, tak, tak, straciliśmy na chwilę połączenie. Powiedz mi ile ty miałeś GPS-ów? Jak wyglądała nawigacja w takim rejsie? Ja rozumiem, że miałeś GPS, miałeś pozycję i miałeś papierową mapę i dalej to już jest normalnie, tak? A ile miałeś GPS-ów? Jeden, dwa, trzy? No miałem dwa GPS-y. Miałem taki ręczny na baterię i miałem taki statkowy, zwykły. Żadne z tych GPS-ów nie może mieć wbudowanej mapy, może pokazywać tylko numerycznie pozycję. Mhm. Dlatego potrzebna jest mapa papierowa i, e, i miałem tutaj dwa, m, trzy zapasowe w razie jakiejś awarii. M, no ale wiadomo, w razie zalania łódki na przykład, to, to i baterie i, i główny GPS wszystko przestaje działać, tak? Także tak, tak no to też trzeba być gotowym i na no to też musimy być przygotowani, żeby się jakoś na tym oceanie odnaleźć i drogę do portu odszukać. Powiedz, dlaczego ludzie żeglują, dlaczego ty żeglujesz? Czy jest jakaś racjonalna odpowiedź? No nie ma, no, wiadomo, jak zapytamy motocyklisty, dlaczego jeździ motorem, no, to też nie odpowie specjalnie, może dlatego, że lubi. Jeżeli zapytamy kogoś, kto chodzi w góry, dlaczego tam chodzi, no trudno powiedzieć, dlaczego, co odpowie. No tak samo żeglowaniem, no żeglowanie jest piękne i wspaniałe. Takie żeglowanie w jest bardzo ekstremalne i mało przyjemne. Ta satysfakcja przechodzi później, jak się już przepłynie ten, ten, ten, ten Atlantyk i dokona się tego. Jest, człowiek jest zadowolony z siebie i to jest całkiem inaczej. Ale dlaczego płynie w takich regatach? No nie wiem, jest to, jest to rzecz niewytłumaczalna. Od ponad 30 lat, 36 lat te regaty są rozgrywane co dwa lata. Chętnych jest coraz więcej, więc jest, jest coś w tym żeglarstwie niewytłumaczalnego, magicznego, coś to, co przyciąga nas, nas do tego żeglowania. Nawet w tak trudnej formie, jak to się mówi, w najtrudniejszych regatach atlantyckich, czy w tych regatach mini A czy ci, którzy żeglują, wiedzą, co to, to jest 6,5 metra? To jest, to jest łupina orzecha, a ocean wiadomo, jaki potrafi być. To, no to ja myślę, że no Radek Kowalczyk to jest teraz marka. To jest marka, bo wiesz, skończyć regaty, wiesz, przepłynąć w ogóle przez Atlantyk, dla niektórych to jest marzenie w ogóle przepłynąć. I ludzie mają jachty wypaszone nie wiadomo jak i żeglują dwa razy w roku po 50 mil, załóżmy. A, a na takiej małej łódce przepłynąć ocean, to to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, bo, bo można zginąć, no. no. to jest wyzwanie, to trzeba się na pewno dobrze zabezpieczyć, na pewno dobrze przygotować, bo, bo większość z tych 20 osób, które się wycofały, to się wycofały dlatego, że nie przewidziały jakiejś tam sytuacji, nie przewidziały jakichś kłopotów i musiały się poddać i wycofać, tak? Czy to, czy to swoich jakichś tam słabości, czy, czy problemów z łódką. Więc to, to pokazuje, że przepłynięcie atlantyku nie jest takie pewne i nie jest takie bezpieczne wcale, no ale, ale jednak jak widać też się da. Jak 59 osób przepłynęło i, i, i można przepłynąć w miarę bezpiecznie i, i się z tego cieszyć. No, ale jest to na pewno wyzwanie, nie da się tego przygotować w jeden rok. Na pewno to wszystko wymaga kilku lat przygotowań i, i treningów. To chodzi chociażby samym spanie. Tak, no. Spróbujcie przechodzisz przez tydzień spać tak, żeby nie spać dłużej, jednorazowo niż pół godziny. No to praktycznie zobaczycie, jak się będzie czuć po tygodniu. Znam jednego żeglarza, takiego kapitana jachtowego jeszcze wiesz, z Polski i on mi powiedział, że jego Baranowski wystraszył. Niedawno czytałem Baranowskiego, drugi raz dookoła świata i faktycznie Baranowski, no świetny żeglarz, ale on od pierwszej strony straszy i... I ludzie, którzy taką książkę przeczytają, to się mogą, wiesz, zniechęcić, no przestraszyć, bo, bo to jest żywioł i, a tutaj widać, no po tobie chociażby, że, że można łódkę zbudować, dużo wyrzeczeń, dużo pracy i można w ten Atlantyk przepłynąć, a to jest, wiesz, no, to jest ol, ol, olbrzymi dystans. No tak, tak, no wiadomo. Ale wiesz, no trochę straszy, może słusznie, bo jednak nie można do tego podejść tak, że a zbuduję sobie łódkę, wiesz, w dwa miesiące i trzeciego miesiąca przepłynę. No tak to nie działa. Tu trzeba się przygotować mocniej, ale, ale no co no, przygotować się można, jak widać, zbudować łódkę można i przepłynąć można. Więc to nie jest jakaś tam niemożliwa rzecz. Łatwe to nie jest, tak? No powiedzmy sobie szczerze, że, że taki sztorm na środku Atlantyku, kiedy jesteś sam, potrafi wystraszyć naprawdę mocno, także że to nie wygląda wcale wiesz, tam romantycznie i fajnie. To jest naprawdę niebezpieczne należy no ale w pewnym przygotowaniu, przygotowaną łódką, ty przygotowany wiesz co będzie, jak to będzie trwało, jak to będzie wyglądało, jesteś w stanie to po prostu przetrwać i, i potem po tym postawić żagle i pójść dalej. Więc to wszystko jest do zrobienia, ludzie pływają. Tylko mówię, ważne jest bardzo przygotowanie. Przygotowanie i te kwalifikacje to przygotowanie też w dużej części dają, bo pokazują te różne warunki i konieczność radzenia sobie z tym, z tym przeciwnościami, tak? z tym zmęczeniem, z takim snu ruchem, który jest na, na oceanie, bo przecież tam nie jesteśmy sami, tam jest sporo jednostek, które trzeba bezpiecznie ominąć. Żeglarstwo nie jest jakoś tak za bardzo popularne i, i nie widać tego w telewizji, w mediach. Yy, no dlatego może, że żeglarstwo jest medialne, bo to wiesz, ludzie wypływają z portu, to wtedy można coś pokazać, potem płyniesz na środku, to nie wiadomo, co się z tobą dzieje i dopiero przypływasz, tak, po tam miesiącu na, na drugą stronę, tam można coś tak kręcić. I takie to, że gwiazdwo było od zawsze przez kilka lat. Natomiast teraz się to zmienia. Są trackingi, jest internet. Te jachty można śledzić każdy każdej porze dnia i nocy, gdzie one się znajdują i jak się ze sobą ścigają. W tych dużych jachtach jeszcze masz dodatkowo nagrania wideo, nagrania wiesz, głosowe, jakieś tam przekazywanie fotek, co tam się dzieje na pokładzie, to wszystko widać. Także to, to że gwiazdwo dzisiaj medialnie bardzo mocno rośnie i jest widoczny coraz mocniej. No ale to jeszcze nie jest piłka nożą, tak. Powiedzmy, w Polsce mówi się, że 2 miliony osób interesuje się żeglarstwem. I to nie jest mało, 2 no, miliony osób, tak? No ale z drugiej strony to, to, to, to jeszcze nie jest tak medialne, jak. Może nie, to medialne już jest żeglarstwo, tylko jeszcze telewizje nie potrafią tego pokazywać w sposób medialny. tak, Wykorzystać z tego internetu, tych pozycji, aktów, tych komentarzy, które tam się dzieją na żywo. Ale to dojdzie, bo we Francji już to działa. w Francji już to działa, w Francji jest tylko morskim krajem, tam już jest fajnie to pokazywane. Także myślę, że to kilka lat i, i dojdzie do, do, do, i do Polski i, i, i może tam, nie wiem jak u Was jest, ale może podobnie. Słuchaj Radku, dziękuję Ci za to, że znalazłeś tutaj czas dla audycji Podnośnik. A wiem, że dzisiaj masz rocznicę ślubu wszystkiego yy, Najlepsze. najlepszego tutaj od, od, od fanów żeglarstwa yy, ze Stanów Zjednoczonych i yy, dzięki jeszcze raz, że, że znalazłeś tutaj czas dla nas w takim dniu jak dzisiaj. No ja, ja również dziękuję, bardzo miło było porozmawiać i, i zapraszam do kibicowania przy kolejnych rejsach, a myślę, że takie będą.